Imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy, chciałbym was jak najserdeczniej przywitać w tym pełnej zimowej scenarii dniu słowem Bożym, które czytam wyjęte z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę jako ma jedyny syn od Ojca, pełne łaski i prawdy aby każdy dzień mógł być też takim objawianiem się Bożej chwały w naszym życiu. Jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to chciałem podać, że ofiara jaką złożyliśmy w nowy rok na fundusz socjalny naszego kościoła wyniosła 1000 zł 80, 1081 złotych. Za złożony dar z tego miejsca składamy serdeczny Bóg Zapoś. Jeżeli chodzi o plan nabożeństw na nadchodzący tydzień, to w środę 6 stycznia w święto Epifanii zapraszamy na nabożeństwo na godzinę 17. I to nabożeństwo poprowadzi magister teologii Mateusz Chmiel. Również w tym dniu 6 stycznia w Warszawie uroczystość introdukcji nowego biskupa Kościoła. Ta uroczystość będzie o godzinie 12, a także później, jeszcze dokładnie nie wiadomo którego dnia, będzie też to można zobaczyć w telewizji, a także usłyszeć w radiu tę właśnie uroczystość. W każdym razie u nas nabożeństwo o godzinie 17, na które serdecznie zapraszamy. Zaś w niedzielę 10 stycznia nabożeństwo o zwykłej porze. W piątek najbliższy o godzinie 18 spotkanie dla młodzieży. Serdecznie młodzież zapraszamy, a tegorocznych konfirmantów nie tyle zapraszamy, co chcę im tylko przekazać, że jest to spotkanie, na którym obecność jest Obowiązkowa dla tegorocznych konfirmantów. Gościem tego spotkania będzie Zbigniew Kłapa. Dzisiaj o godzinie 15:00 mamy spotkanie wolontariuszy, pracowników Rady Parafialnej. Serdecznie zatem zapraszamy. Zgodnie z paragrafem 15, punkt 2, 4 regulaminu parafialnego. Kościoła Ewangelicka Uzubskiego Rzeczypospolitej Polskiej, zwołuje się doroczne zgromadzenie sprawozdawczo-budżetowe w niedzielę 24 stycznia po nabożeństwie. I wpłynęło też zaproszenie z parafii w Bielsku, która to parafia pragnie serdecznie zaprosić na międzynarodowe ekumeniczne spotkanie z Kolendą. Wykonawcami będą polski zespół śpiewaczy Hutnik Strzyńca, chór Hejnał z Mazańcowic, zespół dziecięcy Piccolo, luterański chór Graduale i to wszystko odbywać się będzie w sobotę 9 stycznia o godzinie 17 w Kościele Zbawiciela w Bielsku. Serdecznie jesteśmy też i na to międzynarodowe spotkanie z kolędą zaproszeni. To tyle, jeżeli chodzi o nasze ogłoszenia. Chcielibyśmy zatem nasze nabożeństwo rozpocząć od pierwszej wyznaczonej piśni. Panie, nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Alleluja! Oddaję pokłon przybytkowi Twemu Świętemu. Alleluja! Wielka jest chwała Pana, Alleluja. Chwała niech będzie, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. ziemi o Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, którego uczyniłeś wzorem do naśladowania. Prosimy Cię spraw łaskawie, abyśmy zawsze szukali społeczności z Tobą i radowali się z każdego dnia przeżytego w sieniach domu Twojego. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Pan niech będzie z Wami.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 I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Oto słowo Boga żywego. Słowo Twoje jest pochodnią nogą mym. Słowo Twoje jest światłością ścieżce mej. Ono wiedzie mnie w świecie rocznym złem. Jeśli będę żyć, jak uczy Słowo Twe, by nie grzeć znów przed obliczem Twym. Chcę wyroki Twe zachować w sercu mym. Słowo Ewangelii czytamy zapisane u Ewangelisty Łukasza w drugim rozdziale od 41 wiersza. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegały końca i wracali,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 Czyż nie wiedzieliście, że w tym co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Tyle słów Pisma Świętego. Bądź pochwalon, Panie Jezu. Jezu Chryste. A w odpowiedzi na Boże Słowo złożmy wyznanie wiary naszej.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 łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Amen. Słowo Boże, które ma być podstawą naszego zwiastowania, zapisane jest w pierwszym liście apostoła Jana, w piątym rozdziale od 11 do 13 wiersza.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 Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci też za społeczność, jaką może mieć z Tobą i pomiędzy nami. Dziękujemy Ci za Twoje wspaniałe obietnice i prosimy. Racz nam błogosławić. Niechaj słowo Twoje zamieszka w naszych sercach. Amen. A takie jest to świadectwo. Raz jeszcze apostoł Jan ukazuje, na czym polega i w jaki sposób do nas dociera owe Boże świadectwo. Powraca, powiemy, do wielkiego tematu. Objawione zostało życie, to, Wieczne życie, które jest życiem w Bogu. To życie zostało nie tylko objawione, ale Bóg je nam daje. Nie tylko widzimy je przed sobą, ale jako Boży dar może ono stać się naszą własnością. Oczywiście. Nie istnieje ono w nas tak po prostu, jako samoistna wielkość. Dlatego też apostoł Jan dodaje z naciskiem żywot wieczny jest w Synu Jego. I możemy tylko powiedzieć Bogu niech będą dzięki, że tak właśnie jest. Jakże szybko sami byśmy to życie splamili, zniszczyli gdyby było ono po prostu życiem w nas samych. Z drugiej strony, to Bóg daje nam życie wieczne. Jego dar staje się naszą własnością, którą mamy, czy mamy, którą czujemy. Wieczne życie, Boże życie jest miłością, ponieważ miłość, jak wiemy, stanowi istotę Boga. Potwierdza się zatem to, co Jan napisał na samym początku, że duch składa świadectwo. Zaś jak czytamy w Nowym Testamencie, miłość jest tym pierwszym i podstawowym owocem ducha. Bóg poświadcza swoje miłowanie i działanie w nas, ożywiając nas każdego dnia. Wciąż na nowo ta miłość wzmacnia naszą z nim społeczność. Nie zapomnę pewnego wydarzenia, które miało miejsce na samym początku mojej pracy po studiach teologicznych. Wydarzyło się to na pięknej mazurskiej ziemi, na pewnym spotkaniu. Otóż w gronie młodych ludzi w czasie pewnej rozmowy, a w zasadzie można powiedzieć dyskusji, padły bardzo znamienne słowa z ust doświadczonej nie tylko życiem, ale także i działaniem pracą osoby. Mianowicie powiedziała ta osoba do nas zgromadzonych tak. Jeśli ktoś z was powie mi, że już teraz jest pewny zbawienia i życia wiecznego, to go wyśmieje. Te słowa podziałały na nas tak paraliżująco, że Zapomnieliśmy o słowie apostoła Jana, który przecież zapisał w Ewangelii: Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim. I drodzy, z takimi postawami możemy się no, spotkać w swoim codziennym życiu. Że ktoś może pewne prawdy zanegować, może je wyśmiać, może powiedzieć, że człowiek tak naprawdę do końca nie może, nie może być pewny zbawienia. Czyli, powiemy tak, można mówić też i o miłości, o poświęceniu, o bojowaniu, wypowiadając to tylko w sferze słów. Można również zarzucać postawę faryzeusza, braku autentyczności innym, by w ten sposób usprawiedliwić swoje postępowanie, swój stosunek do innych. Zaś apostoł Jan jest przekonany, że życie wieczne, życie z Bogiem przychodzi przez Jezusa Chrystusa. Zatem, przyjmując Go do swojego serca, mam pewność zbawienia i życia wiecznego. Bo tylko Syn w pełni zna Ojca i tylko On, może naprawdę nam objawić, jakim On jest. Tylko Jezus może przyprowadzić nas do Boga. Tylko w Nim otwiera się przed nami nowa droga. Droga prowadząca przed Jego oblicze. Jeśli chcemy się z kimś spotkać, kogo nie znamy i kto żyje w zupełnie innych warunkach, musimy znaleźć kogo, kto dobrze zna tę osobę i która, która by chciała nas, tej osobie, przedstawić. To właśnie czyni dla nas Jezus Chrystus wobec Boga. Objawia nam Go, przybliża i przekazuje odwieczne Boże prawdy. Bo to, życie wieczne jest życiem z Bogiem. I to życie możemy znaleźć wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Dla wielu ludzi, może i dla nas, zagadnienie pewności zbawienia, pewności życia wiecznego, może sprawia wiele problemu. Potrzebujemy potwierdzenia, że już teraz mogę być tego pewny, że już teraz mogę wyznawać, tak wiem, mam życie wieczne. Że nie jest to wcale jakaś zarozumiałość czy pycha duchowa, ale pewność, płynąca z Bożego Słowa. Wróćmy do dzisiejszego tekstu. Jan powiada przecież, kto ma syna, ma żywot. Powiemy, żadnych kalkulacji, żadnej też manipulacji. Przyjmujemy Chrystusa, wierzymy w Niego, mamy życie. Prawdziwego daru nie pokazuje się komuś tylko z daleka. W dar nie możemy jedynie wierzyć. Dar zostaje nam ofiarowany. I jeżeli coś nam zostało ofiarowane, to jest to naszą własnością. No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś mnie czymś obdaruje, a potem przyjdzie i mi to zabierze. To to nie jest dar. I drodzy, tak samo jest z tym, co Bóg nam przekazuje, czym Bóg nas obdarowuje. W Jezusie Chrystusie Bóg obdarował nas życiem bo jak czytamy, to życie jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. I można powiedzieć tak, że to stwierdzenie przeciwstawia się wszelkim intelektualnym nieporozumieniom co do istoty wiary, które wtedy były bardzo powszechne, ale także i dzisiaj wiemy, że są ludzie, którzy po prostu, jakby to mówią, znaczy lubią troszeczkę pofilozofować, pozastanawiać się, popatrzeć z tej czy z innej strony. Ale Boże, słowo jest proste i konkretne. Wiara w sensie biblijnym nie oznacza uznawania dogmatów. Ona jest żywą więzią pomiędzy osobami, tak realną że można mieć tego, w którego się wierzy. Oczywiście w takim momencie no, zachodzi potrzeba postawić pytanie, czy rzeczywiście posiadam, mam Syna Bożego, czy mam Jezusa Chrystusa, czy tylko zajmuję się Nim w sposób abstrakcyjny, no, przytakując, tak słyszymy, tak jest zwiastowane, tak zostaliśmy wychowani. To są bardzo ważne zagadnienia, bo dotyczą naszego życia. Więcej, dotyczą pewności zbawienia. Często słyszymy, że chodzi o Wieczne życie. Nie to tu doczesne, bo ono jest krótkie, niepewne i kruche, ale chodzi o życie wieczne. Życie każdego z nas. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I drodzy, to jest faktem, to jest prawdą. Zdala od Jezusa nie ma życia. I tutaj moglibyśmy przywołać wiele wersetów biblijnych, które by powiedziały, że to jest po prostu, jak to jest powiedziane, żyjesz, a jakobyś był umarły. Ale drodzy, to zawsze można zmienić. Taki stan nie musi trwać. Co trzeba uczynić? Po pierwsze, trzeba wzbudzić w swoim sercu pragnienie. Tak, chcę przyjąć Bożego Syna, bo w Nim mam darowane życie wieczne. Oczywiście z tym wiąże się też wiele dylematów. Swego czasu rozmawiając z pewnym młodym człowiekiem, który jakoś nie mógł z tym się utożsamić ani tego przyjąć, powiedział tak. Każdy mi mówi, że muszę stać się dzieckiem Bożym, bo to warunek, aby otrzymać życie wieczne. W przeciwnym wypadku będę odrzucony. Muszę zatem wybierać, a to nie jest sprawiedliwe. Albo jestem za, albo jestem przeciw. Pośredniej drogi nie ma. I tak, drodzy, w sprawach bożych jest wyraźnie powiedziane, albo jesteśmy z Chrystusem, albo jesteśmy przeciwko Niemu. I tu podstawowe pytanie. Czy chcę być z Nim, czy też nie. I właśnie tego ten młody człowiek nie mógł zaakceptować. Powiedział, no muszę albo, albo. Bóg ofiarując każdemu z nas swego Syna pragnie także ofiarować nam zbawienie i życie wieczne. I dlatego też Pan Jezus nie powiedział musisz, ale On powiedział pójdź do mnie. Powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Ja dam wam odpocznienie. On zaprasza. Oczywiście mówiąc o Jego zaproszeniu musimy także mówić o konsekwencjach odrzucenia zaproszenia. żeby potem nie było tak, że ktoś powie nikt mi na to nie zwrócił uwagę, nikt mi tego nie uświadomił. I drodzy, to jest nasza wspólna odpowiedzialność jednych przed drugich. Zwiastować Chrystusa i mówić, że tylko w Nim jest pełnia życia. I właśnie, że zbór Kościół, społeczność, tą pełnią życia powinien żyć. Apostołowi zależało na tym, aby o tym słuchacze, czytelnicy się przekonali. Zależy mu, abyśmy także i my poznali Bożą chwałę, abyśmy poznali tę ratującą Miłość. Patrząc na świat i to, co nas otacza, stwierdzamy, śmierć zagraża wszystkiemu. Również temu, co jest najpiękniejsze i najwartościowsze. Lecz tego, co mam, wierząc i ufając Bogu, śmierć dotknąć nie może. Ona może mi zabrać najbliższą osobę, najwierniejszego przyjaciela, ale będąc w Chrystusie, nie może pozbawić mnie pewności życia wiecznego. I drodzy, taką to cudowną wieść mamy na początek, no bo jak to inaczej przecież powiedzieć, kiedy jest 3 stycznia, początek tego nowego roku. Aby z nadzieją, z ufnością przeżywać dni swego życia i ufać. Zresztą, kiedy czytamy słowa, które były także skierowane na dzisiejszą niedzielę, to one to wyraźnie podkreślają. Prorok Izajasz przecież powiedział Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zjastał Bogi dobrą nowiną, posłał mnie. I potem powiada dalej. Odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla, to wszystko może być naszym udziałem, że odbudujemy relacje, odbudujemy więzi pod tym warunkiem, że będziemy z jednej strony pewni, że życie jest w Bogu, a to życie zostało nam objawione w Jezusie Chrystusie. I Jan na koniec Mówi jeszcze tak, to napisałem wam, a wiemy, to co jest zapisane, do tego zawsze możemy wrócić. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. I to jest, można powiedzieć, zwieńczenie tej Bożej prawdy. Oby także to było zwieńczeniem dla nas, a przede wszystkim pewnością. Mogę być pewny życia wiecznego. I to wcale nie będzie świadczyło o mojej pysze, ale o zaufaniu w Bogu jest moje życie i moje zwycięstwo. I oby takim był każdy dzień tego nowego roku dla nas. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeg ten niech strzeże serc i myśli naszych. W Jezusie Chrystusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Wznieśmy swoje serca i módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że w pokoju i radości mogliśmy przeżywać święta narodzenia Pańskiego i przez słuchanie Ewangelii o przyjściu Syna Twojego budować się we wierze oraz umacniać w poznaniu miłości Twojej. Wielbimy Cię, że wprowadziłeś nas w nowy rok i dałeś obietnicę błogosławieństwa na drogi i ścieżki naszej doczesnej pielgrzymki. Boże Miłosierny, zesłałeś syna swojego Jezusa Chrystusa i w nim ofiarowałeś nam wszystkie dary zbawienia wiecznego. Uczyniłeś go źródłem życia, i wzorem do naśladowania. Wzywa nas do wiary w Niego i wstępowania w Jego ślady. Spraw, abyśmy nigdy nie zapomnieli o darach Twojego serca ojcowskiego i o wezwaniu do naśladowania Syna Twojego. Boże, niechaj łaskawa dłoń Twoja prowadzi nas przez życie, ochrania od wszystkiego złego na ciele i duszy, Uchroń nas od pychy, egoizmu, nienawiści, przeteczeństwa. Napełnij serca nasze duchem miłości, pokoju, umiarkowania i pokory. Przed Twoim obliczem się korzymy i z ufnością prosimy Cię o nowe serca, abyśmy mogli Ci służyć i wielbić Cię z radością przez wszystkie dni życia naszego. O Wszechmogący! Zachowaj na ziemi w czystości i świętości Kościół Syna Swojego. Daj Mu dobrych, wiernych i mądrych pasterzy i nauczycieli Słowa Twojego. Niechaj świadectwo ludu Twojego wobec niewierzących i błądzących nieustannie przynosi Tobie chwałę i dopomoże im w poznaniu Ciebie, jedynie prawdziwego Boga, i Syna Twojego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Bądź z wszystkimi samotnymi, chorymi i cierpiącymi niedostatek i prześladowanie. Na karm głodnych, pokrzep pokrzywdzonych. Uchroń od upadku ludzi słabej wiary. Boże, wysłuchaj dzieci Twoje,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 Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i da Ci pokój swój. Amen. Amen. Amen. Bo, bowiem, radością natchniony, pełen łaski godowy. Czas na ten świat zgubiony, Chrystus narodzony, cieszcie. Cieszcie się chrześcijanie wraz Obłok radościom Radością natkniony Pełen łaski do czas Chrystus sam się zjadł wybawił. Cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie bra. błogosławionej niedzieli i też całego nowego tygodnia i zapraszamy w środę w święto Epifanii na godzinę 17.